Otwieram XXXI sesję Rady Miejskiej w Komarach 9 października 2012 roku. Witam pana burmistrza, witam panią e, Radę witam panią kierownik e, Radu Księgowego, witam pana sekretarza, witam mieszkańców, e, witam wszystkich panie radnych, wszystkich panów radnych. Przeczytam porządek obrad. Tak. I na podstawie listy obecności stwierdzam kworum. Porządek obrad. W punkcie pierwszym otwarcie sesji. Punkt drugi przyjęcie porządku obrad. Punkt trzeci sprawozdanie burmistrza miasta Kowary z działalności między sesjami. Punkt czwarty informacja z posiedzeń Komisji Rady Miejskiej w Kowarach. Punkt piąty informacja przedstawiciela gminy Kowary w Związku Karkonowskich. Punkt szósty pytania i interpelacje. Punkt siódmy rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie a. Stwierdzenie wygaśnięcia mandatu radnego dla zmiany uchwały budżetowej miasta Kowary na 2012 rok. Punkt 8. Sprawy różne. Punkt 9. Zamknięcie sesji. Czyli, e, w punkcie 7. rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego. Tam Państwo macie pierwotnie otrzymaliście projekt uchwały e, ze zmienioną już niejako teraz podstawą prawną. Także chciałbym przekazać głos z Pani Radnicz, Radnicz, Radnicz, Radnicz, Radnicz. Dziękuję. Ja się do polu, Dla mnie, a potem przemawiający zawsze, że jednak... Przechodzimy Przejdziemy do przyjęcia porządku obrad. Kto z pani Panów jest za przyjęciem porządku obrad Jednogłośnie, Jedno dziękuję. Przechodzimy do punktu trzeciego. Sprawozdanie burmistrza miasta Kowary z działalności między sesjami. Mieliśmy sprawozdanie z działalnością z sesji. Czy macie Państwo jakieś pytania? Proszę. Ja Panie Burmistrzu chciałam zapytać o spotkanie w sprawie warsztatów terapii zajęciowej w Kowarach. z spotkaniem z Panią Dyrektor Zespół jakby jak to na w tym zakładzie Mimo tego, że nie był to większy obce, ale może na nam się zmodyfikować. października. Widzę, że się rozstrzygnął konkurs na stanowisko zastępcy skarbnika. Czy może Pan coś więcej na ten temat powiedzieć? No, proszę Państwa, sytuacja to Państwo znacie dobrze, bo mam. Pani burmistrzu, ja, ja znam sytuację i bardziej chodziło, że może by Pan nam przybliżył osobę tej pani, która wygrała konkurs. Co to za osoba jest No w tym sensie bardziej może, bo tak ja sytuację znam, no, może bym chciał bardziej poznać bajen, może... hey, hey, hey, hey. Co to jest na panią. Nie, to było wyjazdowe w szkitalu Czy macie Państwo jakieś pytania do przewodniczących komisji? A nie widzę. Przechodzimy do kolejnego punktu. Punkt nr 5. Informacje przedstawiciela Gminy Kowalek, Wzięczku, Gminy Tartorowski. Pani Kamilo. 27 września uczestniczyłam w Zgromadzenie. W sprawie zmiany budżetu w, w, w Związku Gminy na rok 2012 oraz w sprawie wieloletniej, w sprawie wieloletniej prognozy finansowych. Zmiany w, w, wiążą się z programami wydatkami na promocie na Biegnie Zaspołownika i 20-lecia Związku Gminy Kartonowskich. To tyle na zainteresowanych w, w uchwałę do wlądu. Czy macie Państwo jakieś pytania? Nie widzę. Przechodzimy do kolejnego punktu. Pytania i Proszę. Ja mam do Pana Burmistrza kilka pytań odnośnie Komisji Komunalnej, która odbyła się 19. Były wnioski Komisji głównie składane przeze mnie. Są odpowiedzi na wnioski Komisji i teraz tak. Interesuje mnie, bo był wniosek składany do Pana Burmistrza, aby w ramach gwarancji firma, która wykonywała rewitalizację przestrzeni publicznej w pocztowej wykonała roboty, które zapobiegną wlewaniu się wody do piwnicy przy ulicy Pocztowej 5 i tu mam odpowiedź na zasadzie takiej, no, że jest tam, no jest nachylenie zrobione z odpowiednim kątem, ale no, mimo wszystko były zdjęcia załączone do, te, do tego wniosku i ta woda się wlewa do tego budynku i po prostu budynek jest mimo wszystko zalewany i no, no, jest tam problem z tego, to, moim zdaniem jest to odpowiedź na ten wniosek. Czy będzie w tym, faktycznie w tym temacie nie wiem, zgłaszana jakaś osterka do firmy, która wykonywała tą inwestycję? Powiedz no, powiedzieć się o konsultacji z, z firmą, która wykonywała tę inwestycję jeżeli Pan uważa, że jest inaczej, to yy, poprosimy, żeby niebyla projekt zrobić na czy się na chylenia terenu zyskowy. przy samej ścianie, wilgoć wchodzi w ścianę a po drugie to mieszkańcy interweniowali u mnie i uważam, że to jest no, właściwe załatwienie sprawy, Interweniuję mu radnego którego mają obok, no nie jest to może mój rejon, ale to nie ma chyba jakiegoś większego znaczenia jeżeli istnieje problem, to przecież ja, ja nie twierdzę, że to ma przyjść miasto zrobić tylko robiła to firma i w ramach gwarancji uważam że być to naprawione, ta woda stoi pod budynkiem jak tam deszcz pada u nas nie ma jakichś deszczów monsunowych, ostatnio nie była mimo wszystko wilgoć i te problemy nastały w tym momencie, kiedy się skończyła ta inwestycja wcześniej było z problemów. Ja uważam, że powinna być jakaś interwencja w tej firmie i powinno się to doprowadzić do porządku, bo to nie jest pierwsza interwencja w tej sprawie akurat. Też już wcześniej w tym interweniowałem. Była interwencja w firmie, ta, ta jest tutaj to jest odpowiedź przygotowana przez, przez, przez firmy zdjęcia, niektóre są jednak rzeczy, to. Yy, wniosku Był wniosek trzeci, aby ustalić i usunąć przyczyny sukcesywnego zalewania budynku przy ulicy Jeleni 33. Przyczyna została, jakby to powiedzieć, ustalona, ale nie wiem, czy zostały usunięte przyczyny. Znaczy, generalnie, czy problem został rozwiązany zalewania tego budynku. Bo przyczynę mam opisaną we wniosku i za to dziękuję, ale nie wiem, czy coś po prostu w tej sprawie zostało zrobione, żeby przy tym budynku nie został zalewany. A tam jest, budynek jest wspólnotowy? Czy ma budynku deszcz? Po prostu to odprowadzenie y, jest załogowe. Ale to jego wynik 36 to nie należy do miasta? To nie jest budynek miasta? Wydaje mi się, że no to, to jest. Przecież to, to, to, to, to jest. Proszę? To miasto powinno interweniować. Jeszcze mam do jednego wniosku zapytanie. Komisja wnioskowała do pana burmistrza by za pośrednictwem odpowiednich służb oporzątować par przewidzicji Wojogskie 14 oraz usprawnić. Oraz yy, naprawę. A przepraszam oraz naprawić drogi drugie przewicy 16. Odpowiedź jest co do zbycia, znaczy przygotowania może do zbycia nieruchomości Jelenojorskiej 14, ale nic nie ma w ogóle odpowiedzi na temat parku i na temat naprawienia tego oświetlenia i tej drogi, która tam jest wewnętrzna. Eee, Czy miasto ma jakąś alternatywę dla budynku Górskiej 16, bo tam jest droga wewnętrzna, która przez właścicieli tego kompleksu, tych budynków może zostać zamknięta i mieszkańcy w jaki sposób będą tam dojeżdżać do swojego budynku, bo o to się obawiają. 16. No nie, nie dostanie, ale będzie ma pieniędzy. ja mogę ze swojej strony powiedzieć, że będę starał się znaleźć te pieniądze w budżecie być na następny rok, żeby jednak to uświetlenie przywrócić. Czyli, czy to jest ustalane. <coughs> kolejne pytanie. Ja chciałam zapytać Pana Burmistrza na jakim etapie realizacji i zadania inwestycyjne w Centrum Uczesnej Profitacji Profitacji Profitacji Zrobotnej? w Burmistrza Starej Zagodowy Koła. Thank you wiedzieli o Dziura Wsiadce i było to zapisane w protokole komisji. No bo nie to proszę. Także, jakieś pytania? Proszę. Ja mam pytanie, takie ja nie wiem, by go kierować, ale do Pana Burmistrza. To wykonał plan zagospodarowania w tej grupy przy wojsku Orlik w Kowarach, ponieważ jak widać, jeżeli ktoś tam się przejdzie, dostały Postawione już dwie bramy, które w sposób kategoryczny zamkną dojazd do tego boiska. Mam pytanie: w jaki sposób dzieci niepełnosprawne i inne osoby będą mogły się dostać do tego rolnika, ponieważ jedyne drogi dojazdowe od cyklomowych, jak i tutaj od 3 maja, jak i od Walińskiego są blokowane, będą tam blokowane, na razie nie są, przez ogrodzenie szkoły podstawowej numer 1. W chwili obecnej. Nie ma dojazdu do Olnika, znaczy jest dojazd, tylko nie będzie takiego dojazdu, jeżeli zostaną zaglądzone te, te, te miejsca siatkami, które są już przygotowane przez szkołę numer 1, no, te rozwiązania jak na dzień dzisiejszy nie pozwolą w sposób swobodny dostać się tam młodzieży, osobom niepełnosprawnym, czy podjechać jakimś pojazdem, powiedzmy, podczas funkcjonowania tego miejsca troszeczkę na dzień dzisiejszy stoją. Proszę Państwa, proszę przejść, zobaczyć przy boisku Orlik są dwa płoty, które rozgraniczają powiedzmy tutaj chodnik, który został wybudowany, a wcześniej był nawet stawiany płot w tego tego chodnika, które powiedzmy zostało rozblokowane. No nie wiem. Proszę przejść się na olnik zobaczyć, nie ma praktycznie, jeśli zostaną zamknięte te odrodzenia i te bramy, nie będzie praktycznie dojazdu do tak pięknego obiektu sportowego. Dziękuję i chciałbym się dowiedzieć, czy powiedzmy w ten sposób to będzie funkcjonowało i tam, czy jakieś plany, czy inne rozwiązania związane z dostępnością do tego yy, boiska, przecież to boisko jest jednak powinno być dostępne dla całego społeczeństwa, nie tylko dla szkoły nr 1. Pytanie. W jaki sposób będzie można w sposób swobodny dojechać do i dojść bo, do boiska Orli w Towarach po zagrodzeniu, które w chwili obecnie wykonuje szkoła nr 1? wszystkie wejścia, które się zna, znajdują yy, przynajmniej dwa, to znajdują się od strony szkoły numer 1 jeżeli one zostaną zagrodzone to tak jak mówię przemieszczenie się powiedzmy osób nie będących uczniami, nie będących pracownikami w chwili obecnej nie będzie możliwości ani podnieść dziecka tam, żeby powiedzmy można było yy, przemieścić a już nie powiem o osobach niepełnosprawnych bo one to na pewno tam nie dojadą na, na wózkach, bo nie ma takiej możliwości bo teraz w chwili obecnej yy, wykorzystują skarbę, która istniała i drogę nie pisano, bo była jest taka droga miała być tworzona, ale zmieniły się plany od ulicy Klonowej, do ulicy tutaj 1 maja y, chodzącego od cmentarza, zresztą takim y, przykładem było tutaj zrobienie tego y, przejścia między cmentarzem a ptt tak zwanym starym, bo miała ta być biegność y, droga łącząca właśnie te dwie ulicy, teraz i obecnie stawia się w płoty w poprzek i łączy się praktycznie oliw, y, z tego. Y, ze szkołą numer jeden jest to dla mnie bardzo dziwne i dlatego wiele osób zamieszkujących w tym rejonie prosiło mnie żebyśmy się zapytali w jaki sposób będzie można w przyszłości funkcjonować, jak będzie funkcjonował ten orlik w przyszłości a w szczególności jak będzie można dowieść dzieci niepełnosprawne i dojść w sposób normalny do tego orlika, bo w chwili obecnej Pan mówił można stanąć na klonowej, bo można stanąć tylko żeby wejść na, na skarpę, tam jest skarpa, tam nie ma dojścia żadnego w obecnej, żeby dojść do chodnika, który znajduje się yy, 2-3 metry w góry. Szanowny Panie Radny, jest Pan piątą ja kadencję Rady? To nie ważne, czy ja jestem kadencą Rady, nie, to nie Pan odpowie, odpowie na pytania, nie to robi wywody tutaj ile ja jestem w to nikogo nie odchodzi. Proszę odpowiedzieć konkretnie na moje pytania, a nie, nie powinniśmy wywody robić na tyle ile ja jestem tutaj Rady. I jesteś tam, a nie Ja się odpowiem, że niepełnosprawni będą się dostawali naokoło, około, tak? tak jak idzie droga, a sprawni sobie poradzą i będą się dostawali tak jak dostają się na obiekt, który został ogrodzony, to znaczy zalew, a w jakiś sposób, no to prosto się domyślić. Dziękuję. Ja też w tej sprawie, jak Pan ma do Dlatego, że jednak y, wydaje mi się, że wójstwo odpoczłowe jest tolikem użytku usłyniego publicznego i może wcale im coś stać. więc droga do nawet na karytki pogotowia powinna być w każdej chwili uporwędniona, czyli nie wiem, od razu radnych na pierwszym etapie na, na najważniejszą sprawą właśnie powinien być właśnie to dostępność tak? Następność do, y, nawet w karytki powotowia, jak dziecko coś stało nawet, y, a na wójstwie powodowiem wiadomo, że w każdym razie zmieniu, może skręcenie, czy czy I to by należało rozpatrzeć w tym momencie, żeby to nie wiem to ma to, to, to czy komisja tutaj jest nas jakaś, czy, czy, czy, czy ktokolwiek z grądu miasta, ale problem, powinna być. Znaczy no tak, problem został, no. znaleziony, czy zlokalizowany problem, a myślę, że sprawą powinna się zająć komisja i ewentualnie jakieś konstruktywne wnioski, ale... No to radny zgłosił nas zasię, tak jak komisji wójta oczywiście, tak jak uważam, Ale tutaj nie, nie podejmiemy żadnych decyzji sensowych, tak? A teraz pytanie zostało zadane, a odpowiedź została udzielona. satysfakcjonująca, to możecie Państwo skierować sprawę do komisji, ale to oceny. <śmiech> ale Pani Kamilowicz? Ja tylko jeszcze dwa słowa odnośnie obiektu się, kiedyś była sprawa położona tego obradzenia, kiedy powstały pierwsze słupki na tosce tej, która tam przechodziliśmy chyba tam na jakiejś komisji w tej sprawie. I, i od początku założenia obiektu były takie, więc chyba wiemy tutaj większość osób I to jest obiekt ogólnodostępny dla wszystkich. Więc jeżeli zostawiam zamontowany, dostępne do niego w jakikolwiek sposób. No to myślę, że to już jest sprawa um, taka, którą można gdzieś tam w jakiś sposób poruszyć. A wszystko wskazuje na to, że on ma być że częściowo u w kwestii dostępu przez e, mieszkańców i osób, które mają z tego skorzystać. myślę, że jest to sprawa, e, gdyż byśmy to e, dyskutowali to się w tej sprawie i przedyskutowali sprawdzili ewentualnie zasięgi porady. E, e, może może i prawnicze jakieś inne w tej sprawie, żeby określić, jak, jak, jak będzie to dobrze wyglądało. Będzie, będzie, będzie ten dostęp z e, e, tego Czy wniosek formalny, który sprawę przekazać do, do, do, do komisji? Panie przewodniczący. To no, ale... no, tak. tak? jest prawda? Zapisałem. W planuję, mam pytanie Mam Jeszcze proszę. pytanie do pana burmistrza. Chciałbym się dowiedzieć, jak wygląda sprawa projektu Trybuny na stadionie. Sprawa projektu Trybuny na stadionie, jak się przedstawię, powiem, że do połowy października miało być to zakończone. Do pana Przewodniczącego. Chciałem się dowiedzieć, kiedy wystąpiły przesłanki do wygaśnięcia mandatu Radnego Miejskiej Rady. Chodzi mi o miesiąc i rok. Tak i bo wydaje mi się, że to na pewno będzie chyba miniony rok i no nie wiem do kogo to też to pytanie, czy istnieje szansa na uzyskanie przez Gminę nienależnie pobranych diet od tego czasu? wystąpienia przesłanek do dnia dzisiejszego, bo wydaje mi się, że, że no tak powinno być, no ale y, dlatego zadaję to pytanie na końcu. Ja przekażę głos Pani, pani... pani chociaż mnie mój... projekt... to jest na razie projekt uchwały tak, podjęta, więc rozmawiamy o rzeczach przyszłych dni, to. myślę, że przez Przeczytam projekt uchwały w sprawie stwierdzenia wykaśnięcia mandatu radnego na podstawie artykułu 190 ustęp 1 punkt 3 ustawy z dnia 16 lipca 1998 roku ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatu i Zemników województwa, dziennik ustawy z 2010 roku nr 176 pozycja 1190 w związku z artykułem 16 ustęp 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku Przepisy wprowadzające ustawę na wyborczy, dziennik ustaw z 2011 roku, nr 21, pozycja 113, uchwala się, co następuje. Paragraf 1. Stwierdza się wygaśnięcie mandatu radnego Rady Miejskiej w Kowarach pana Pawła Pitówka. Paragraf 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem do zabiegnięcia. Kto z panią jest za podjęciem kredytującego projektu uchwały? Proszę o podniesienie ręki. 240 ze zmianami. Uchwala się, co następuje. Treść uchwały ujęta w paragrafie 1 i 2. Paragraf numer 3. Wykonanie uchwały powierza się Górmistrzowi Kowal. Paragraf 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Kto z Pani Panów jest za podjęciem dotyczącej uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. 12. Ktoś? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Jedna osoba. To została podjęta. Przechodzimy do punktu ósmego. sprawę różne. Także na początek przekażę Pani głos. Prosiłbym, żeby, żeby się Pani przedstawiła. Nie, nie. Dzień dobry. Dzień Jestem mieszkałem do Wieloletniego 11 i 15. Pozwolę sobie zaprosić również o przeszkodę do panów mieszkających po 11 15. Chcieliśmy państwu przedstawić problem pomieszczeń gospodarczych znajdujących się przy budynku rękę 11 i 15. Problem, który trwał od 2008 roku. Może pokrótce w sytuacji w 2007 roku uległ częściowo na sprawy akcji pracy 13. po 7 mieszkańców tego budynku. Gmina postanowiła najpierw przebudowywać, potem rozbudowywać ten budynek. Tutaj były kwestie sporno co do tego, jak wygląda przedgotowa i wygląda rozbudowa, ale stwierdzono, że ten budynek będzie rozbudowywany. W momencie, kiedy tylko dowiedzieliśmy się o tym jako mieszkańcy. Że w planach tej rozbudowy jest y, wydłużenie naszych pomieszczeń gospodarczych, które znajdują się przed budynkiem w 2011, a które są niezbędne do użytkowania mieszkań, ponieważ budynek nie posiada piwnicy. Niewielka piwnica, która znajduje się w budynku, jest zalana od 1997 roku wodą i y, y, nie można jej użytkować. I y, y, y, y, y, y nie ma innych pomieszczeń, które mogłyby zastąpić pomieszczenia, które w tej chwili użytkujemy. Natomiast wszystkie mieszkania są ogrzewane opalem stałym, zgodnie y, y, to będzie decyzjami z czyli y, zespół, bo każdy, który ustawy z nas na mieszkanie miał określone y, warunki y, ogrzewania i każdy z nas ma napisane, że jest to y, Od 2007 roku my, jako mieszkańcy, wielokrotnie próbowaliśmy się spotkać z panem dyrektor sesji również z członkami Rady Miasta i Komisji y, Komunalnej y, w sprawie y, właśnie tych pomieszczeń, aby znaleźć wspólne rozwiązanie dla wszystkich, hmm. aby były one właściwe i, i dobre, i przede wszystkim nie powodowało nie tak szybkich, takich decyzji, jak jest do w tej chwili, er, ale ciągle, na, ciągle nas zwłodzono, ciągle namówiono, że, że to później na W międzyczasie pani Zofia, która jest współwłaścicielem budynku nr 15, złożyła wniosek do, została powiadomiona o postępowaniu, prowadzeniu postępowania przez wiele nie w gdzie gmina złożyła wniosek o zezwolenie na budowę. Pani Sofia Wyczek jako współwłaściciel złożyła wniosek o y, wstrzymanie y, tego projektu rozbudowy ze względu na przepisy ministra infrastruktury y, paragraf 12 punkt mówi o tym, że między budynkami, y, między ścianami budynków odległość musi być 4 metry, jeżeli jest, y, są to ściany z otworami drzwiowymi, natomiast 3 metry, jeżeli są to y, bez otworów okiennych. Natomiast między budynkami dwadzieścia 15- i 15 jest tylko pół metra yy, yy, odległości. Gmina w tym yy, czasie złożyła yy, odwołanie yy, od tego pisma pana i złożyła wniosek o, do Ministerstwa, poprzez starostę, do Ministerstwa Infrastruktury o yy, odstąpieniu od tego przepisu. Yy, uzasadniając to w następujący sposób, że Pomieszczenia przy budynku waryckiego 11 są w złym stanie technicznym, nie są w pełni użytkowane. Wyburzenie tych pomieszczeń yy, poprawi yy, warunki przeciwpożarowe, a również spowoduje lepsze korzystanie yy, z terenu przez mieszkańców w budynku. Są to fakty nieprawdziwe, ponieważ tak. oczywiście w złym, w złym stanie technicznym są pomieszczenia, które zajmowane były przez mieszkańców budynku numer 13. Od 2007 roku, od momentu spalania się części tego budynku, zarządca do dnia dzisiejszego, pomimo wielu monitów mieszkańców, nie opróżnił opuści, tam pomieszczeń. Te pomieszczenia są zdewastowane, z mnóstwem śmieci. Yy, Zgłaszaliśmy się wielokrotnie, że yy, przebywają tam yy, osoby bezdomne, że przebywają tam dzieci romskie i że grozi to zapalenie. Za yy, uważamy, że celowym było doprowadzenie do takiego stanu tych pomieszczeń, właśnie aby pod, podeprzeć się yy, w. Drugie odstępstwa od przepisów właśnie w tak, że pomieszczenia są w swoim stanie technicznym. Pomieszczenia, które zajmują do autorzy 11, nie są w tym stanie technicznym, to jest nasza ocena oczywiście, ktoś może ocenić to inaczej, są użytkowane w całości. Na pewno w swoim stanie technicznym jest budynek, w którym mieszkam. Zresztą nie tylko ten, ale i również piętnastka, który jest bez stynku, zalany wodą w piwnicy, zaniebogowany od dołu do samej góry. Więc ja życzyłabym sobie, żeby budynek, w którym mieszkam. Wyglądał tak z zewnątrz, jak wyglądały te pomieszczenia gospodarcze, które się chce wydłużyć. Yy, następna sprawa to jest yy, sprawa yy, osób niepełnosprawnych. Bo tu schodzimy do sedna sprawy, że w budynku Wańskiego 13 po rozbudowaniu tego budynku Gmina Niena zaplanowała cztery mieszkania polskie niepełnosprawy. Nasze pytanie jest takie, co zrobimy z osobami niepełnosprawnymi, które mieszkają w budynku Wańskiego 11 i 15? W Raleckiego 11 mieszkają osoby, jeden mieszkanie so we z Wesnowi, jeden jest z jest osoba ze stopniu umiarkowanym niepełnosprawności ze względu na I teraz wyburzenie proszę Państwa, tych pomieszczeń gospodarczych, to jest projekt. Wyburzenie tych pomieszczeń gospodarczych, które znajdują się w tym miejscu, bo tutaj ma tędy przechodzić droga dojazdowa do tego budynku, bo zgodnie z przepisami do każdego budynku w tej chwili rozbudowywanego czy przebudowywanego musi być droga dojazdowa i miejsca sure, parkingowe. Wyłączenie tych pomieszczeń spowoduje, że mieszkańcy w budynku Waryckiego 11, czyli te osoby również niepełnosprawne zostały przeniesione do pomieszczeń, które znajdują się przy budynku numer 15. To jest odległość 70 metrów. Pytanie nasze jest kto, będzie tym ludziom się pochał? Kto będzie odśmierzał te chodniki, żeby dojść do tych pomieszczeń? Z jednej strony jest 70 metrów, z drugiej 60. Sprawdziliśmy dokładnie, zmierzyliśmy. Pani dyrektor zespoł że jest 20 metrów. Tak, 20 metrów, proszę Państwa, jest. Jeżeli tak zrobimy sobie linię i zakładamy czapki niewidki, będziemy przychodzić przez ściany warsztatów, który użytkuje panofilary, to jest 20 metrów, tak nie da się wziąć. Poza tym, zajęcie tych pomieszczeń, które są tutaj na Przędówce Waryckiego 15, spowoduje naszą instytutów do sąsiedzkich ponieważ mieszkańcy budynku po Waryckiego 15 nie mają gazu więc praktycznie użytkują swoje kuchnie domowe, na których przygotowują posiłki cały rok, więc tego potrzebują znacznie więcej niż my do, do, do ogrzania swoich mieszkań i do użytkowania normalnego funkcjonowania. Tutaj jest w tej chwili pięć pomieszczeń, które wymagają kapitalnego praktycznie remontu. Długość tych jest metra, szerokości ponad 80. W projekcie pani dyrektor zespołu jest zaplanowany tutaj nawet 16 pomieszczeń. Nasze pytanie, co tam zmieścimy? Ja potrzebuję do żadnej swojego mieszkania, gdzie budony i około trzech kupików drzewa. Mam jeszcze, mamy jeszcze inne rzeczy oczywiście. Wiadomo, że każdy użytkuje jakieś rowery i tak dalej. Przepraszam bardzo, mamy to wszystko teraz wyrzucić, sprzedać, co nam z tym zrobić? Czy mamy sobie może tak jak czasami słyszymy, pomyślę na Albo na przykład nie przesadzać i nie kupować wszystkiego raz. Bo takie, takie słyszymy odpowiedzi. Uważamy, że w tej chwili obecnej przykro jest nam, że musieliśmy, musieliśmy że nikt z nami do tej Pani tak bardzo poważnie rozmiarów z nami i że musieliśmy uruchomić wiele instytucji, m.in. Rzecznika Praw Obywatelskich, m.in. Dolnościowski Środki rynki osób niepełnosprawnych. Złożyliśmy również wniosek do starostwa powiatowego wiele migórze o wstrzymanie tej inwestycji, dlatego że starosta nie był o wszystkich. Nie był o tym. Między innymi, że mieszkają w budynkach, co że znacznie im to utrudni życie i funkcjonowanie. My nie jesteśmy przeciwko rozbudowi tej trzynastki, żeby to było jasne, proszę Państwa. Tak samo jak nie jesteśmy e, mieszkańcami tylko i wyłącznie szczęśliwymi. Nie, my potrafimy zadbać o swój termin, mimo tego, że większość z nas jest tylko najemdzami mieszkań. E, potrafimy e, łożyć pieniądze na, na budynki, które słyszymy, no zestaw niestety pieniędzy nie ma. Więc remontujemy sami korytarze, e, dbamy o urządzenie, dbamy o nasze że no, jednak nie pan i pan burmistrzowi się naszego tylko nie podoba. Ale nam się podoba. Y tak, nie. jest wygłoszone i zgrodzone, więc uważamy, że naprawdę, żeby wszyscy kadali o te tereny przy swoich domach y jak my, y nie możemy się zgodzić na takie traktowanie nas i nie możemy się zgodzić na takie postępowanie. Pan burmistrz powiedział nam na spotkaniu kolejnym z panem dyrektor zespół. Że to Państwo jako Rada Miasta podjęliście tą uchwałę i Państwo zatwierdziliście tym tojem. ja wiem, że większość z Państwa, to, że było w poprzedniej kadencji, tutaj Pan, bo yy, wnosi się, mówić, że co niektórzy ile lat kadencji tutaj mamy, ale moje pytanie jest takie, czy ci Państwo, którzy w poprzedniej Radzie byli, czy państwo wiedzieliście o tym, że jest taki problem przed zatwierdzeniem tego projektu, że od 2008 roku mieszkańcy momentują, że trzeba w jakiś sposób logiczny rozwiązać to, a nie stać się yy, w taki sposób, że ja mam władzę i ja wam pokażę, że i tak zrobię to, co chcę i tak to, zrobię. bo pan burmistrz że rada poświadomiona o wszystkim. Nie, nieprawda. Nie Myśmy byli nie na wezwanie pani Wybija tak. Piarga z Komisją Gospodarki Komunalnej, pan Roman Kołodziewiewicz, ja ja nie był Pani dyrektor nie przyszła. Tak, nie przyszła. Ale myśmy nie wiedzieli o tym naprawdę. i a nie zresztą. ma adresata teraz, Pani ta nie mówi nie ma. Ale najlepiej zawsze wrócić na radę, co złe to na rada, taniej, Ja proszę, ta... ja pozwolę sobie przejść państwa, zapytać o to, żeby Tyle nie było, żeby to czy taka jest prawda, bo uważam, że ten projekt, że myślę, że wiele takich jest sytuacji, nawet tutaj słyszeliśmy w trakcie, myślę, że jednak państwo do końca nie wiecie, yy, co tam tydzień, czy ktoś ma tam i po prostu podpisujecie to tak, bo chcecie zrobić dobrze, ale to nie może tak być, i nie może działać, po prostu ta decyzja w tym momencie jest naprawdę szkoda społecznie. I my zrobimy wszystko, proszę nam, jeżeli nie chcemy miasta z złym świetle, bo jest nam naprawdę, no, mnie nie osobiście sprzygnę, że musiałam być do tego, żeby uruchomić różne instytucje, zostałam do tego w piątek. A dlaczego? Dlatego, że 27 września było spotkanie z panem dyrektor, z zewską, z panem burmistrzem i po pracowniku po zysku, pan Sebastian Krzysztof i panie ministrę do organu, Byliśmy wszystko. Lokatorzy budynku nr 15 i 11. Zadewniła nas pani dyrektor w obecności tych wszystkich osób, czyli również w pana burmistrza, że do wiosny, przyszłego roku, możemy użytkować te pomieszczenia bez żadnej, bez żadnego stresu, bez żadnych W piątek natomiast teraz, w ten piątek, 28, w pół 12, z do mnie pan Sebastian Czyszek, z informacją, że najlepiej to, żeby się już opuścili w bo inwestor chce wchodzić w poniedziałek. Nie można tak traktować ludzi. Naprawdę nie można tak traktować ludzi. My nie chcemy zablokować tego projektu, ale jeżeli będziemy zmuszeni, to proszę wierzyć, że mamy tutaj podstawy prawne zgodnie z kontekstą administracji, postępowania administracyjnego, są, przesłanki muszę zablokować. My chcemy prosić w tej chwili Państwa o to, żebyście Państwo zadziałali w taki sposób, aby ten projekt zmienić. Ja wiem, jak go można zmienić, bo się o taką, o taką rzecz. Spotkałam się z architektem, spotkałam się z kobietą, który mi pokazał, w jaki sposób można zmienić ten projekt, w ten sposób, że wszyscy będą zadowoleni i nikt nie będzie czuł się ukrzywdzał. Tylko naprawdę trzeba wykazać to do woli. Czy kowary zawsze muszą gdzieś na zewnątrz wyglądać jako miasto, nie wiem, ląskie, hulikanów i ciągle musi być to opisywane, że w tym się źle dzieje, my naprawdę tego nie chcemy. dziękuję, się Proszę. Przede wszystkim, chciałbym, że cały czas jest małkowany temat komórek i tak jak Błysia wspomniała, od 2007 roku jest woda w Włóceń o 40 cm wody. Po pogłębieniu teoretycznym dna koryta rzeki woda spadła o 20 cm. Na dzień dzisiejszy, gdzie jest susza, jest 20 cm. Nic się nie robi, nic kompletnie. Ale wszelkie działania wyłożą tylko do tego, żeby że no, wartość mieszka, bo przez to, że woda jest w piwnicy, mieszkania tracą wartość, przez to, że budynki wyglądają tak jak wyglądają, pomimo tego, że my chcemy naprawdę wspomóc miasto i gminę i wykonywać pewne współpracy sami, też dzieje się właśnie tak, że te wszystkie mieszkania mają obniżoną wartość. W tej chwili wyłożenie tych pomieszczeń spowoduje, że tutaj też zostanie wyłożona wartość mieszkania, bo kto przyjdzie kupić mieszkanie, które nie posiada pomieszczenia gospodarczego. Przepraszam, gdzie spodobał to ten oko? No, gdzie? A jeszcze chciałam, jeszcze, przepraszam, odnośnie drogu. drogi. Tutaj jest, przepraszam, bo jeszcze o tym powiedzieć. I w ogóle to jest kamienie do przyjęcia, żeby zaprojektować drogę. Ja przypuszczam, że ten kto projektował, to nie był ten w i nie, nie widział tego. Tylko na zasadzie mapy i nie wiem czego. Zaprojektowano drogę, która biegnie do budynku Wańskiego 13, bo wejście nawet od tej strony. Ta droga jest metr na od naszego budynku. To jest droga szerokości, Składowisko odpadów znajduje się w tym miejscu. Teraz proszę mi powiedzieć, wyjdziemy z budynku, bo tu jest wyjście, będziemy się kierować w, w stronę składowania odpadów i nasze pytanie, czy ktoś nam założy tutaj światło i będziemy naciskać te światło i zastanawiać się, czy za rok budynku, bo tam jest zero toczności, czy za rok budynku ktoś nie nadjeżdża. Mamy przejść przez drogę, żeby być do świetnika, mamy przejść przez drogę dojazdową, żeby dojść do chodnika, ominąć y, parki, które zajmują Pan w kolorach, ma wasze samochodowy i obejść tu do tyłu i dojść tu tylko żeby przynieść pokoń. To jest naprawdę do przyjęcia. I skoro moja prośba jest taka, yy, możecie może Państwo to uchać, wniosek nie wiem, jak Państwo chcecie, yy, że skoro Rada Miasta, jak Pan dała mu zadanie do wykonania, Rada Miasta będzie z tego rozliczać, to Rada Miasta powinna zrobić teraz tyle, żeby można było ten projekt zablokować i zmienić go na tyle, żeby naprawdę uwzględnić wszystkie aspekty wszystkich mieszkańców, czyli i tych osób, które mieszkają pod 15, i te, które w przyszłości będą mieszkały pod 13, i te, które mieszkają pod 15. Nie można działać w ten sposób, żeby dyskryminować jednych ludzi, a drugim budować kabini, nie wiem. Yy. Ja w ogóle nie wierzę, że tylko będą mieszkały osoby niepełnosprawne, to już jest inna sprawa, bo jeżeli bardzo potrzebujemy mieszkania osób niepełnosprawnych, to było wolne mieszkanie pod 15 na parterze, można było do osoby niepełnosprawnej go yy, stosować. Było pod y, 7 też mieszkanie dla złudni, można było nawet z ogródkiem, więc stosowa niepełnosprawna miałaby yy, naprawdę warunki super i na pewno byłyby to tańsze mieszkania niż te, które są samo pod 13 bo nie wierzę, w to, że mieszkanie, które będzie używane na gaz czy elektrycznie, yy, będzie mieszkańca na to mieszkanie osoby, która jest yy, rencistą, czy to przepis, kto jest na stronę, to renciści, która ma założyć 700 czy 800 złotych renty i zapłaci za ogrzewanie na samocie elektryczne. Po prostu nie uwierzy. Dziękuję. Ja bym chciał się powstać, że tak, pan komuś powiedział na naszym spotkaniu, że samochód może stać nie mniej, jakże 7 od ściany, prawda? Tutaj, bo na to droga weszła od tej ściany metrów, gdzie się zaczynała metr, metr. i potem droga idzie i dalej dalej. Czyli tak jest, samochód może stać metrów, a droga może iść i się zacząć od ściany na ten Znaczy, dobrze. Ja myślę, że ta sprawa na pewno powinna trafić do Komisji e, Gospodarki Komunalnej, ale nie przekażę głos Pani Przewodniczącej i najpierw e, Panu Radnemu. E, ale za chwilę, bo chciałbym a, Pana Burmistrza Budewicz, no, Burmistrz nie, nie musi tutaj być, no, w zasadzie musimy sami sobie pewne rzeczy e, powiedzieć. Także Pani w zasadzie usprawiedliwia poprzednią radę o tym, że pewnej rzeczy nie wiedziała, ale dla mnie tutaj usprawiedliwienia nie ma. Ja tutaj tak przy okazji zwracam uwagę na wszystkim, że to my tutaj tworzymy prawo i musimy wiedzieć co tam jest i jakie będą tego konsekwencje. Tak więc mówię, przy okazji ja, no choć nie byłem radnym wówczas, tak za jakieś tego typu w tej kadencji biorę odpowiedzialność. Nie, nie wiedza, nie tłumaczy i nikogo nie tłumaczy. To my tworzymy tutaj to prawo, a i teraz chciałam się powiedzieć, tak przy okazji no niestety taka refleksja gorzka. Dobrze. Ja po, z tej strony chciałam państwa zaprosić na jutro, na godzinę 15 na posiedzenie na posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej. Zaprosiłam na to posiedzenie pani dyrektor rozmawiałam z nią wczoraj na temat, który Państwu znalazłem wcześniej. Na jutro Pani Dyrektor ma przedstawić rozwiązania y, Waszego problemu i mam nadzieję, że będziecie Państwo usatysfakcjonowani, natomiast jeżeli nie, to myślę, że do sprawy wrócimy ponownie. Także zapraszam Państwa wszystkich zainteresowanych mieszkańców na jutro na godzinę 15. tutaj do że um, przez ten tamty czas um, czekała takie reakcje że faktycznie sprawa jest do tej pory nie rozwiązana i to jest na pewno. No, ale tego mówię to Dlatego jest... no, no, tego nie rozumiem, po prostu że sprawa do tej pory nie została rozwiązana, a praktycznie sprawa jest od początku mojej kadencji tutaj. żebyśmy zrozumieli, żebyście wszyscy Państwo łącznie ze mną zrozumieli, że to my tutaj tworzymy prawo. Jeśli jakieś w ogóle wychodzą na jaw, to to jest nasza, nie na nikogo innego. To nas nieś... Tak, nasz... No, to, nie to nie jest nie. wina, pana na burmistrza, że nam o pewnej rzeczy nie powiedział, tylko twoja, moja, że pewnych rzeczy... Ale komisja o tym wiedziała. Komisja złożyła stosownie pieniądze odnośnie tych komórek i ten wniosek no, nie wyrobnione, a nie podpisuje nie Nie, nie, to my tworzymy prawo, nie że nie było w zasadzie niepotrzebna dyskusja myślę, także w sprawach różnych jeszcze ktoś chciałby zabrać głos? Panie Burmistrzu proszę różnych. Y, pozwolę sobie zapytać się Pana Burmistrza. i y, W imieniu też mieszkańców, y, bo ponieważ miasto, nasz budżet dokłada do y, Gazety Byłej Kowarskiej, czyli, czy może Pan wie, czy to jest pomysł, po prostu nazwy tej gazety, bo z niczym ona się nie wiąże z naszym miastem i nawet turyści, którzy przyjeżdżają, to no, tytuł jest taki, no nie wiem, czy to w ogóle pomysł. Ja Uważam, że Gazeta Kowarska to była reklama naszego miasta, a Slow City to nie wiem, to jest reklama. Nie wiem. Jeżeli mamy ktoś na to pieniądze, no to tak się pytam po prostu. Czy to, to jest pomysł po prostu na, taką, na taki tytuł takiej gazety? Nie? Uważam, że w żadnym, w żadnym stopniu ona nie promuje naszego miasta. No i niestety nie są pozytywne oddźwięki, jeżeli chodzi o ten tytuł. Nawet nie wiem za bardzo go tłumaczyć, ten tytuł, czy to ma być powolne miasto. Jak tłumaczyć ten tytuł, no nie potrafię tego zrozumieć. Czy rozmawiam z Panem typowo? ja rozumiem, że Pan jest wydawcą tej gazety, ale po prostu uważam, że jeżeli wchodzimy pieniądze, no to chciałbym, żeby ta gazeta była kojarzona to z kowarami, a nie z jakąś miastą. No nie wiem, z czego to jest w ogóle Przekażę e, protokół z e, tak dzisiejszego poprzedzenia. Który, bardzo proszę. E, Na poniedziałek na 16.30 zwołać Komisję Sportu. Tak jakbyśmy słyszeli, że tutaj kilka spraw, nawet w czasie dzisiejszej sesji, ale też do innych radnych będziemy rozmawiać o wyciągach i będzie przedstawiciel. Będzie tak? tak. Będzie tak. Radnych, nie oczywiście. wiem, czy, czy, czy Pan Prezes, bo piszą raport i jest w ciągłych rozjazdach, ale postara się być, a jak nie to. Ktoś dobrze poinformowany o, o aktualnej sytuacji. Sprawa pożona? Jeszcze? Widzę, że przechodzimy do punktu planowego tak samodzielniczej sesji. Ja się dziękuję wszystkim. Bardzo proszę.